Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia Zapraszamy na aktualności jedynki Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz Przyszły nowy premier Węgier zapowiada zbliżenie z Brukselą I pierwszą wizytę zagraniczną w Warszawie już w maju Mateusz Morawiecki ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ustalił nieoficjalnie ONET. Apel policji po tragicznym wypadku w Łomiankach pod Warszawą. Chodzi o świadków wczorajszego zderzenia i nagrania z kamer. Węgry szykują się do zmiany władzy. Liderzy węgierskich partii, które zdobyły mandaty w niedzielnych wyborach, spotkają się z prezydentem, aby omówić inaugurację nowego parlamentu. Przyszły premier ze zwycięskiej partii TISA, Peter Madziar, uda się z pierwszą zagraniczną wizytą do Polski. Zapowiada też zbliżenie Węgier z Unią Europejską. A my łączymy się z Budapesztem, gdzie jest nasz wysłannik Michał Makowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz jak to zbliżenie Budapesztu i Brukseli wyglądać ma w praktyce. Major zgodzi się, aby Unia Europejska udzieliła Ukrainie pożyczki zbrojeniowej opiewającej na 90 miliardów euro, ale Węgry nie zamierzają w niej partycypować. Takie zapisy wynegocjował jeszcze rząd Wiktora Orbana i nowy rząd Tisy zamierza się ich trzymać. Ponadto Tisa nie pobiera szybkiej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. To absurdalne sądzić, że kraj w stanie wojny może dołączyć do Unii Europejskiej. Wtedy nie można prowadzić prawdziwych negocjacji. Lider Tisy zabiega o odblokowanie kilkunastu miliardów euro zamrożonych unijnych środków. Wracając jeszcze do przebiegu wyborów, misja obserwacyjna OBWE ocenia, że głosowanie przebiegało prawidłowo, ale rządzące ugrupowanie Fidesz nadużywało władzy w kampanii. Nie było równych szans. Rządząca partia korzystała z systemowych korzyści, które zacierały granice między państwem a partią. Powiedział Egan Murphy, przewodniczący misji obserwacyjnej prowadzonej przez jedną z instytucji OBWE. Państwowa komisja wyborcza zleciła ponowne liczenie głosów w jednej z komisji, co ostatecznie nie zaważy na wyniku wyborów. O tym wszystkim z Budapesztu, Michał Makowski, dziękujemy. Były premier Mateusz Morawiecki ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Taką informację podaje dziś portal Onet i podkreśla, że przyspieszenie w tej sprawie to efekt zmian w prokuraturze. Według nieoficjalnych informacji portalu zarzuty dla byłego premiera mogą dotyczyć braku nadzoru nad agencją, z której w czasach poprzednich rządów wyprowadzono kilkaset milionów złotych. W tej samej sprawie zarzuty ma usłyszeć Michał Kuczmierowski. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wyjechał do Londynu. Wczoraj sąd w brytyjskiej stolicy miał o jego ekstradycji, ale orzeczenie nie zapadło. Rozprawy przełożono na 19 czerwca. Kolejny raz zaiskrzyło między marszałkiem Sejmu i amerykańskim ambasadorem w Polsce. I ponownie poszło o słowa Włodzimierza Czarzastego na temat Donalda Trumpa. Marszałek w wywiadzie dla dziennika Financial Times nazwał go liderem chaosu. W reakcji ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose określił Czarzastego jako zagrożenie i wytknął mu komunistyczną przeszłość. Marszałek Sejmu dotąd nie zabrał głosu w tej sprawie. W jego imieniu odezwała się partia, której przewodzi nowa Ugrupowanie zwróciło się bezpośrednio do amerykańskiego dyplomaty, sugerując, że to nie działania polskich polityków, lecz prezydent Trump najbardziej szkodzi relacjom między Warszawą a Waszyngtonem. Do sprawy odniósł się gość jedynki, europoseł Michał Szczerba. Polityk koalicji obywatelskiej uważa, że Tom Rose wykracza poza swoją rolę to jest e, rolą e, dyplomaty, przedstawiciela kraju, e, aby wchodzić w głęboko, e, tak głęboko w komentarze polityczne i ocenę kluczowych postaci. Nasze interesy, wspólne interesy są ważniejsze niż, e, niż słowa, które są bardzo ulotne. I następnego dnia już o nich nie pamiętamy, to, chociaż nie zawsze są właściwe. Amerykański ambasador kilka miesięcy temu ogłosił zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Szarzastem. Tułem była odmowa poparcia wniosku o Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa. Marszałek uznał, że przywódca Stanów Zjednoczonych nie zasługuje na to wyróż bo destabilizuje sytuację w organizacjach międzynarodowych. Elektrownia atomowa w Zaporożu na Ukrainie utraciła zasilanie, informuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Wyjaśnia, że to efekt uszkodzenia linii doprowadzającej do siłowni prąd, potrzebny do podtrzymania pracy jej systemów. A to kolejny taki przypadek. Od początku rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie elektrownia traciła zasilanie już 13 razy. To są aktualności jedynki. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z wczorajszym wypadkiem w Łomiankach pod Warszawą. Zginęły w nim dwie młode osoby, 19-letnia kobieta i 16-latek, a 23-letni kierowca trafił do szpitala. Zatrzymani to mężczyźni, którzy mieli odjechać się z miejsca wypadku. Policja przejęła ich auto, wyjaśnił Paweł Chmura ze stołecznej policji. Policjanci zabezpieczyli samochód, a szczegółowe ogrędziny przeprowadzą biegli z laboratorium kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Policja ma też apel. Ponieważ sprawa jest rozwojowa, prosi o zgłaszanie się świadków zdarzenia oraz tych, którzy mają w samochodzie kamery, które mogły wypadek uchwycić. Szczególnie policji zależy na kontakcie z osobami, które w krytycznym momencie przejeżdżały obok w czerwonym Renault. Punktualnie o 10 miejscowego czasu według Polskiego już za godzinę. W całym Izraelu odezwą się syreny alarmowe. Tym razem to nie ostrzeżenie o kolejnych atakach, ale obchody Dnia Pamięci o ofiarach. Holokausto. Główne uroczystości odbywają się w Instytucie Jadwaszem w Jerozolimie. Ale hołd ofiarom oddadzą też uczestnicy Marszu Żywych w Oświęcimiu. Ponad 6 tysięcy Żydów z wielu krajów, a także polscy uczniowie przejdą z byłego obozu Auschwitz przed pomnik ofiar tego miejsca zagłady. Marsze Żywych są organizowane od prawie 40 lat. Przypadają tradycyjnie w Dniu Pamięci o Zagładzie, którego data wiąże się z powstaniem w getcie warszawskim.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 Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Siatkarze Bogdanki lub Lublin zrewanżowali się projektowi Warszawa za odpadnięcie z Ligi Mistrzów i wczoraj w półfinale Plus Ligi pokonali w Warszawie projekt 3-1. Tym samym w serii do dwóch wygranych spotkań objęli prowadzenie 1-0. A spotkanie ocenia Stefan Antiga. były selekcjoner polskiej kadry, dziś trener Bogdanki. Broniliśmy bardzo dużo w tym meczu. To Myślę, że był pozytywny, bo nie był tak cały czas, ale ogólnie e, nasz blok obrony bardzo dobrze funkcjonował. Libero projektu Damian Wojtaszek zwraca uwagę, że rywale postawili trudne warunki. Każde sety, które gdzieś tam przegrywaliśmy, mieliśmy swoją szansę, nie wykorzystaliśmy różnych piłek, ale my nie składamy broni, jedziemy na ciężki teren i będziemy starali się przedłużyć rywalizację. Drugie starcie w sobotę w Lublinie. Tymczasem wczoraj Polska Agencja Antydopingowa oficjalnie uniewinniła siatkarza Bogdanki Mikołaja Sawickiego. Wszystko zaczęło się w maju 2025 roku, gdy w organizmie zawodnika rzekomo wykryto modafinil. Sawicki został zawieszony, co postawiło jego karierę pod znakiem zapytania.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 Jest lepiej. Nadal jak o tym myślę, no to łapie mnie lekka depresja, ale powoli myślę, że jest lepiej. Nie chcę się tutaj... Na razie jeszcze bardziej wypowiadać na ten temat, przyjdzie na to czas. Mikołaj Sawicki we wczorajszym meczu Plus Ligi jeszcze nie wystąpił. Jeżeli chodzi o futbol, to wczoraj kończono 28. kolejkę spotkań w Ekstraklasie. Piast Gliwice przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 0-2. do 2. W tabeli prowadzi Lech Poznań, dwa punkty przed Zagłębiem Lubin, 3 przed Jagielonią Białystok, a Pogoń awansowała na 12. pozycję. Z kolei Piast jest 13. punkt nad strefą spadkową.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 Poranek chłodny na wschodzie od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 5 na Lubelszczyźnie, ale nie ma przymrozków. Na zachodzie już 11 stopni, a w ciągu dnia na termometrach na ogół od 13 do 18. Dużo rozpogodzeń, zwłaszcza na wschodzie, poza tym zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale też z deszczem. Popada na wybrzeżu, na krańcach zachodnich i na podchalu. Ciśnienie w Warszawie to niecałe 1008 hektopaskali.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 Reklama Polskie Radio Jedynka Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, Kłania się. Program pierwszy jest 15 minut po godzinie ósmej. Sygnały dnia. sygnały dnia w radiowej jedynce, które w tym tygodniu kończy 100 lat. Wtorek, 14 dzień kwietnia, 104 dzień roku do końca roku 261 dni. Słońce wzeszło o 5.41, zajdzie o 19.32, zatem dzień potrwa 13 godzin i 51 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 56, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 9 minut. Imieniny obchodzą Ardalion, Berenika, Ernestyna, Izabela, Jadwiga, Julianna, Justyn, Justyna, Krzysztof, Krzysztofa, Lambert. Lamberta, Lawinia, Lawiniusz Ludwina Marian, Myślimir, Simplicia Trofim, Tyburcja, Tyburciusz Tyburcy i Walerian Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia Niechże się Państwu darzy Jest prawie 16 po 8 Karol Surówka i nasz kolejny gość Rozmowa Dnia Dzień dobry. Ponownie w studiu radiowej jedynki jest Szymon Szynkowski-Welsenk. Prawo i Sprawiedliwość, Minister Spraw Zagranicznych w ostatnim rządzie Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Czy Prawo i Sprawiedliwość po wyborach na Węgrzech na nowo przemyśli swoją strategię na 27 rok? No Na pewno warto wyciągać e, wnioski w szczególności, że tak powiem, jeżeli e, e, coś dzieje się nie u nas, tylko mamy szansę na wyciąganie wniosków z błędów innych. Minister Wiktor... Jabłoński pisał, że z błędów innych należy wyciągać wnioski. To jakie były te błędy? Błędy Wiktora Orbana. Do, dopiero zaczynamy tą analizę, natomiast no, wydaje mi się, że Wiktor Orban skupił się na mm, wielu elementach polityki zagranicznej, e, którą też e, definiował do de diagnozy bardzo często w sposób nietrafny, na przykład polityki wschodniej. Rosja. E, Kontakty z Putinem. Tak. I to moim zdaniem błąd. I to mówiliśmy o tym, że to jest błąd Wiktora Orbana, ale tak samo ocenili to węgierscy wyborcy. Natomiast nie skupił się na oczekiwaniach węgierskiego wyborcy, jak chodzi o podniesienie jakości życia, o to, co Węgrzy mają w portfelach, jakie mają oczekiwania. No tego chyba zabrakło. Skoro to zwycięstwo Tisy jest tak druzgocące, bo jednak trzeba powiedzieć, że ja się spodziewałem, że Wiktor Orban może przegrać te wybory. Natomiast no, skala y, zwycięstwa Petera Maggiara jest, y, jest y, zaskakująca, zaskakująco, zaskakująco duża. No i tu Wiktor Orban musi wyciągnąć wnioski, co poszło nie tak, na pewno wiele poszło nie tak. A czy błędem ze strony polityków dawnej, suwerennej, solidarnej Polski, obecnie Prawa i Sprawiedliwości, było zaangażowanie się w tej kampanii, było pojawienie się w ostatnich dniach e, w Budapeszcie, biorąc pod uwagę to, co pan minister powiedział, czyli te bliskie kontakty z Rosją, czy to był błąd? Ja mówiłem o tym, bo byłem o to pytany w kampanii wyborczej, że uważam, i to jest moje stanowisko, że rolą polskiego polityka jest przede wszystkim skoncentrowanie się na sprawach polskich, także na kampanii w Polsce, kiedy, wtedy, kiedy ona trwa, a nie na kampaniach w innych krajach. Więc y, uważam, że oczywiście można mieć zdanie, komu bardziej sympatyzujemy. Natomiast takie zaangażowanie wprost w kampanie w innych krajach oceniam krytycznie. Michał Wójcik był jednym z tych polityków, który tam był na miejscu. On umieścił taki wpis o tym, że wspieramy Wiktora Orbana. Ale czy tutaj powinni zostać Ci politycy w kraju, biorąc pod uwagę tę naturę Wiktora Orbana, o której powiedzieliśmy. No, no właśnie, no, panie redaktorze, no, yy... Ja zajmuję się relacjami międzynarodowymi i w relacjach międzynarodowych zawsze należy zachowywać kanały kontaktu y, na różne warianty, prawda, rozstrzygnięć. Zawsze jeżeli kibicuje się w sposób zaangażowany jednej ze stron, włącznie z uczestnictwem w kampanii, to to później ogranicza możliwe kanały kontaktu, które są ważne dla Polski, Bo Polska powinna mieć dobre relacje z Węgrami niezależnie od tego, kto na Węgrzech rządzi. W oczywisty sposób my się z Wiktorem Orbanem nie zgadzaliśmy w polityce wschodniej, ale też w oczywisty sposób w polityce europejskiej, w spojrzeniu na politykę migracji klimatyczną. Wiktor Orban był naszym sojusznikiem. Czy to znaczy, że powinniśmy bezwarunkowo wspierać tylko jedną stronę w kampanii wyborczej? Nie uważam, tak? Uważam, że dzisiaj e, e, naszym zadaniem jest to, żeby te relacje z Węgrami przy zmianie władzy były utrzymane równie dobrze. Ja na przykład apeluję od wczoraj do Donalda Tuska, który chwali się dobrymi kontaktami z Peterem Maggiarem, żeby wykorzystał zwycięstwo Petera Madziara po pierwsze do rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej, bo zawsze mówił o tym, że problemem jest Wiktor Orban, że ta grupa Wyszehradzka nie działa. No to teraz nie ma tego problemu. Za chwilę nie będzie tego problemu. Warto y, ten format współpracy ożywić. To rzecz pierwsza. Odblokowanie środków dla Polski wynikające z przyjęcia uchodźców. To jest też coś, co Węgry blokowały za rządów Wiktora Orwa. Na pewno warto to wykorzystać dla pewno... sankcji wobec Rosji? Yy, tak, oczywiście, że tak. Yy, no, przypominam, że to. to jest za... to częściowo dobra wiadomość, że wygrała Tisa dla Polski. Znaczy, trzeba z, naszego bezpieczeństwa? Trzeba z tych elementów, które są korzystne e, tego rozstrzygnięcia, wyciągać wnioski. No to, że może y, jest szansa na zmianę duża na, w polityce wschodniej, to, to jest bardzo dobra wiadomość. Natomiast generalnie ja uważam, że w wielu elementach, no Peter Maggiar, e, jego spojrzenie na przykład na politykę europejską z punktu widzenia polskiej stanu nie jest korzystne. Ale rzecz nie w tym, żeby teraz, że tak powiem, krytykować Petera Maggiara, tylko żeby starać się wyciągać dobre wnioski dla Polski Panie z tego rozstrzygnięcia. a czy skrytykuje pan? Pan słowa Petera Madziara o Zbigniewie Ziobro i o Marcinie Romanowskim powiedział, że nie będzie ochrony dla międzynarodowych przestępców. Takiego określenia użył za tak, dziennikarzy. takie słowa. tak. A czy wróci problem Zbigniewa Ziobry? No bo teraz powstanie pytanie. Ewidentnie widzimy, że Peter Madziar nie będzie chciał udzielać azylu politycznego Zbigniewowi Ziobro. E czy teraz e Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju, szukać innego państwa, gdzie zwróci się o azyl? I czy to dla was będzie po, powrotem politycznego problemu? Pyta panu Zbigniewa Ziobro. Każdy przypadek trzeba oceniać przez e, pryzmat pewnej osobistej sytuacji. Zbigniew Ziobro jest po ciężkiej chorobie, po ciężkiej operacji nowotworowej. W związku z tym, e, no, wydaje mi się, że nie byłoby zasadne, żebym ja teraz stawiał się w sytuacji Zbigniewa Ziobro, skoro e, nawet trudno, myślę, każdemu z nas sobie wyobrazić taką sytuację. To znaczy każdemu współczujemy ciężkiej choroby, to jest jasne, natomiast wiemy, że wymiar sprawiedliwości nie może na to brać poprawki nigdy, w przypadku żadnego obywatela. Rozumiem, ale e, Zbigniew Ziobro powinien mieć, każdy powinien mieć poczucie, że może liczyć na niezależne działanie wymiaru sprawiedliwości niezależne działanie prokuratury. Uważam, że dzisiaj w Polsce pod rządami Waldemara Żurka, który kieruje się pobudkami politycznymi, na co jest cały szereg dowodów, nie można liczyć na niezależne działanie prokuratury. Waszą, I w tym kontekście patrzę na decyzję Zbigniewa Ziobry. Waszą krytykę wobec minister sprawiedliwości znamy. Pozostaje pytanie o strategię polityczną, bo jeżeli Zbigniew Ziobro na przykład teraz, nie wiem, uda się do Stanów Zjednoczonych, to politycznie będzie dla was problem. Więc co, co z tym problemem zrobicie, z tym politycznym problemem. Y tak jak powiedziałem, to jest decyzja Zbigniewa e, Ziobry. Nie uważam też, wie pan, że teraz, że tak powiem... Główna... Bo, bo są tacy, przepraszam, jeszcze tylko tak. powiem, że są tacy politycy PiSu, którzy mówili, że powinien wrócić. Krzysztof Szczucki jest tutaj przykładem. Zresztą w tym studiu o tym mówił. E, nie uważam, że główna oś oczekiwań wyborców naszych, czy w ogóle wyborców w Polsce, sytuuje się wokół losów Zbigniewa Ziobry. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, że tak jak powiedziałem, są specyficzne okoliczności, dlaczego on przebywa za granicą. Pokrótce je opisałem. Brak możliwości e, e, e, liczenia na to, że jest niezależne no tak, działanie organu sprawiedliwości. Me, to teraz co dalej? Tak. Y ja mogę powiedzieć teoretycznie, wie pan, o m, sytuacji, w której e, ja bym się spotkał z taką sytuacją, teoretycznie, że miałbym postawione jakieś zarzuty, które w, nawet w mojej opinii byłyby zarzutami politycznymi, ale ja bym tutaj stawiał, że tak powiem, stawał e, z e, e, otwartą przyłbicą przed wymiarem sprawiedliwości. Pan wrócił do Polski, e, na miejscu Zbigniewa Ziobry. Czyli Ja bym po prostu, nawet wiedząc o tym, że są te zarzuty niesprawiedliwe, tutaj na miejscu e, je obalał i m, e, swoje argumenty przedstawiał. Ale Mówię tutaj o teoretycznej sytuacji, w związku z tym no, nie jest łatwo się wczuwać w skórę kogoś, kto jest w innej sytuacji, ma inne też okoliczności zdrowotne. Michał Wójcik, czyli kolega, dawny kolega partyjny Michała ym, Zbigniewa Ziobry, odrzuca taki scenariusz. Jego zdaniem byłoby to dokładnie o to, co chodzi Donaldowi Tuskowi. Tak powiedział wczoraj Michał Wójcik na naszej antenie. No I doradził Zbigniewowi Ziobrze, żeby nie wracał po prostu. Rozumiem. Ja patrzę na to przez pryzmat sytuacji... Yy. Pani Anny Wójcik, to samo nazwisko, choć niezwiązana rodzinnie, jednej z urzędniczek, byłej urzędniczek premiera Morawieckiego, matki dziecka z, ze spektrum autyzmu, która została osadzona przez prokuraturę, wcześniej Bodnara, później Żurka, w areszcie, przecierpiała, poniosła negatywne konsekwencje, ale nie wyjechała za granicę i bliższa mi jest tego rodzaju bohaterska w mojej opinii postawa. Wracam do swojego pierwszego pytania o strategię na 27 rok. Dlatego, że e, walczycie o wyborców również Konfederacji, to nie jest tajemnica, natomiast w tej walce o prawicowego wyborcę czasami zdarza się politykom PiSu e, stawać w kontrze do decyzji, które sami podejmowali, gdy byli u rządów. Mówię oczywiście o Ksefie i o wypowiedzi Przemysława mm -hmm. Czarnka, który Ksef skrytykował. Powiedział, że Ksef zniesiecie, jak będziecie u władzy, a Konfederacja przypomniała, że to Prawo i Sprawiedliwość Ksef obowiązkowa wprowadziło. No wie pan, są takie elementy rozwiązań, które my rzeczywiście projektowaliśmy, ale późniejsze ich wykonanie oceniamy krytycznie. Ksew jest dobrym przykładem. System kaucyjny jest kolejnym takim przykładem, gdzie to Prawo i Sprawiedliwość zaplanowało wdrożenie systemu kaucyjnego, natomiast ja mam dzisiaj daleko idące wątpliwości, czy on został wdrożony w sposób prawidłowy. Z mojej dziedziny, wie pan, no to my zaczęliśmy... Tylko, że no to może krytykować, nie wiem, Konfederacja to może krytykować partia razem, ale czy wy nie jesteście niewiarygodni, że krytykujecie rozwiązanie Rozwiązania, które sami przygotowywaliście. Wracam do KSEFU chociażby. No nie, ale tutaj to nie jest rzeczywistość czarno-biała, wie pan. No nie, nie jest tak, że jeżeli my zaczynaliśmy coś projektować, ale później Platforma to kontynuowała i po, e, mówiąc kolokwialnie, no zepsuła tą sprawę, e, to my mamy odebrane prawo do jakiejkolwiek krytyki. No, no i tak uważam, KSEF, że mamy to no prawo to do krytyki. Platforma tylko odłożyła wprowadzenie tych rozwiązań w czasie, ale tam nie było zmian fundamentalnie w tym, co przygotowaliście. No, dzisiaj e, chociażby reakcja na te sygnały ze strony przedsiębiorców, którzy skarżą się na niektóre elementy funkcjonowania KSEFU, jest inna niż byłaby, gdybyśmy rządzili. No, my jednak wtedy, kiedy popełnialiśmy błędy, bo przecież nikt nie mówi, że my nie popełnialiśmy błędów za naszych rządów, chociażby w zakresie Polskiego Ładu, powszechnie chwalonego programu, ale jednak z pewnymi mankamentami, my korygowaliśmy błędy. Rzecz w tym, że dzisiaj jest taki problem z taką szybką korektą błędów i wyciąganiem wniosków. To krytykujemy. Mówicie, nasze rozwiązanie jest złe, należy je poprawić. Tylko mówicie, Donald Tusk, coś ty zrobił. No bo brak jest takiej, wie pan, no naturalnej, logicznej, szybkiej reakcji, odpowiadania na oczekiwania obywateli. Ja uważam, że to rozwiązanie e, e, wymaga pilnej korekty, i to jest element też nacisku na rząd Donalda Tuska, żeby pochylił się szybko nad losem i wnioskami przedsiębiorstw. W drugiej części naszej rozmowy powiemy o postępowaniu przygotowawczym wobec doradców prezydenta. Waldemar Żurek wdrożenie takiego zapowiedział. Mówiąc krótko, jest pan krytyczny. To już wiedziałem na portalu X. No tak, bo to przekracza przez pewną granicę śmieszności Waldemar Żurek. No próbuje zwrócić na siebie uwagę niczym Włodzimierz Czerzasty, który też e, prowokuje, zaczepiając różnych ważnych aktorów gry politycznej po to, żeby samemu się wypromować. A I ten wątek to też poruszymy. W drugiej części naszej rozmowy z naszym gościem Szymon Szynkowski-Welsenk. Prawo i Sprawiedliwość, były minister spraw zagranicznych. Przechodzimy na portal YouTube Polskiego Radia. 26, po 8. Program pierwszy Polskiego Radia. Jak zawsze polecamy kolejne rozmowy dnia. W samo południe Agnieszka Magdziak-Miszewska była ambasador RP w Izraelu, a w Ekspresie Jedynki naszym gościem będzie Dariusz Joński, K.O. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia dziś w sygnałach od samego rana o motocyklach, o dwóch kółkach, bo przecież sezon już ruszył praktycznie no, co najmniej miesiąc temu. Stąd też takie pytania słuchacza. Ja mam takie pytanie w sprawie motocyklistów. Może ktoś mi wyjaśni, czemu jest tak, jeżeli taki motocyklista stoi na czerwonym świetle i strasznie gazuje ten motor? I czemu to służy? Czasem, jak mam siebie otwartą w samochodzie i podjedzie taki motor i nagle zacznie gazować, to aż podskakuje na tym fotelu. Pozdrawiam, Jacek z Płocka. Ma pan jakąś teorię? Jak mam coś ważnego do powiedzenia, to wcześniej robię... <coughs> on się przygotowuje, tak? Do, do tego, żeby zaraz ruszyć. Ale może po prostu sprawdza, czy, czy ta manetka, czy wszystko tam, tam, tam hula, czy, czy wszystko gra. Na pewno to chodzi o to. to tak, mhm. jedyny powód. Ale na wszelki wypadek lepiej zasunąć szybę, szanowny panie Jacku. 8.31. skrót aktualności Piotr Balasz. Mamy szansę na wyciągnięcie wniosków z błędów innych. Tak węgierskie wybory komentował w Radiowej jedynce Szymon Szynkowski z Prawa i Sprawiedliwości. I za taki błąd uznaje m.in. zaangażowanie polityków prawicy w popieranie Wiktora Orbana. Czy można mieć zdanie, komu bardziej sympatyzujemy? Natomiast takie zaangażowanie wprost w kampanie w innych krajach oceniam krytycznie. Po wizycie w Korei Południowej, dziś Japonia, premier Donald Tusk podkreśla, że liczy na intensywną współpracę z Tokio. Jeśli chodzi o najnowsze technologie, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo. Obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych, to nieformalne święto ma zwrócić uwagę na los osób, które straciły dach nad głową. Każdemu się życie i noga poślizgnie, tak można powiedzieć i tak dalej. 75 lat kończy dziś Pola Raksa, aktorka, którą wielu pamięta z roli Marusi w serialu Czterej Pancerni Pies. Pytana na planie o współpracę z Januszem Gajosem bardzo go wtedy chwaliła. To niesłychanie sympatyczny chłopak. Bardzo dużo rzeczy miłych o nim można by powiedzieć. Pola Raksa występowała w licznych słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. A radiowa jedynka dziś na bardzo wysokim poziomie, poziomie Kasprowego Wierchu. Właśnie stamtąd dziś nadamy cztery pory roku w ramach obchodów stulecia Polskiego Radia. To kolejna okazja do spotkania ze słuchaczami. Dużo ciekawych programów, informacji, nowości. No to jest źródło wiedzy i bogactwo. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o dziewiątej. Pogoda. No to jeszcze na zamknięcie dyskusji, jeszcze jeden głos o motocyklistach. Myślę, że wszystko zależy od człowieka. Znam ludzi, którzy mają małe pojemności, a jeżdżą nie jak motocykliści, tylko jak dawcy organów. A znam takich, którzy mają naprawdę motory bardzo drogie i o bardzo dużych pojemnościach, ale którzy pojadą sobie szybko na autostradzie, a w terenie zabudowanym nie będą szaleć, nie będą wyprzedzać na trzeciego, nie będą jeździć na jednym kole i tak dalej. Wszystko zależy od człowieka. Dzięki wielkie panie Pawle. Tam tylko jedno małe sprostowanie a propos tych dawców organów. Rozmawiałem kiedyś z lekarzem, nawet chyba nawet na antenie w sygnałach dnia na temat tego, o czym pan wspomniał. W przypadku motocyklistów nie mam mowy o żadnych organach, bo one się już po takim wypadku do niczego nie nadają. Wiem, że to brzmi jak brzmi, ale lepiej, żeby sobie paru nie Sapiensów to uświadomiło. Poranek bez przymrozków i tak jak mówię, nie pije tylko i wyłącznie do motocyklistów, do kierowców y, czterech kubek y, także, jak ktoś wcześniej powiedział, szanujmy się wzajemnie. Poranek bez przymrozków na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie, ale temperatura powoli, powoli rośnie i podskoczy nawet do 18, bo tyle będzie w najcieplejszym momencie dnia, tak przeważnie od 13 do 18. Trochę chłodniej na Helu i na Podkarpaciu. Sporo słońca na wschodzie, nawet najwięcej. Poza tym trochę chmur, trochę słońca. Po południu pojawi się deszcz na Pomorzu, a także na południu Górnego Śląska i Małopolski. Reklama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 radio. I to radio jest kobietą. Autopromocja. Jedynka to jest radio twoje radio tak w nawiązaniu do, do tego co było wczoraj na dworcu centralnym bo wczoraj świetnie sobie państwo poradzili w naszym PTS-ku czyli w poradnym treningu szarych komórek jako że świętujemy stulecie radiowej jedynki państwo podawali tytuły piosenek z radiem w roli głównej i było ich kilka co najmniej. Nie ma. crema all we here Twoje radiogra już od 100 lat, tak w kolejności, ale od końca tam była. Budka Suflera, Rammstein, yy, także grupa Enej, yy, Ania Karwan. No i oczywiście, co było na początku? Patrzę, z poglądą na Krzysia, co tam było na początku? Ania Karwan była na początku, później był Enej, potem by, a, była grupa Queen, grupa Rammstein i Budka Suflera. No to tak, to był wczorajszy poranny trening szarych komórek, a już za chwilę dzisiejsza odsłona w nawiązaniu oczywiście do naszej urodzinowej trasy po Polsce. So Polski Radio, program pierwszy i, i sygnał dnia za 20 minut, godzina dziewiąta. Dzisiejsza odsłona, szanowni państwo, porannego treningu Szarych Komórek będzie oczywiście nawiązaniem do naszej urodzinowej trasy, bo jakże mogłoby być inaczej. To będzie rebus dźwiękowy, wiem, że państwo lubią dźwiękowe rebusy. W tych dźwiękach można usłyszeć, tam się da wyłapać poprawne rozwiązanie. Dla niektórych to będzie banalne. Można usłyszeć, no właśnie, i powiem państwu tak, że tej zagadki to mogę słuchać. I słuchać, I słuchać, i słuchać, i słuchać, i słuchać, i słuchać, i słuchać, i słuchać, Święta chwila, niechaj święci się, święta moją na koszuli twojej, piękną jestem ja, a rycerzem ty. słuchać. Nie słuchać. I można usłyszeć w tych dźwiękach poprawne rozwiązanie. 22, 139, 2202. Ta dzisiejsza odsłona, tak jak mówiłem, jest nawiązaniem do urodzinowej trasy. No, 22, 139, 2202. A teraz poczujemy góralską nutę. Orłym być to jest wyzwanie, takim dumnym i ślachetnym. Z góry dobrze syczku widzieć, niebo pokazować innym. Hej, góry za górami, podźną z swego słowa, hej, góry za Został w kasę, z brądem będzie widokłas. Radioprogram pierwszy i trybunie Tutki na antenie radiowej jedynki. Na razie staśmy, ale szanowni państwo, proszę nam wierzyć. Część osób, która była tu już wczoraj Oni mówili, wiesz, ta kolejka to będzie pusta Nie będzie nikogo, przyjeżdżamy A tam ledwo można wepchnąć się do środeczka jeszcze Bo tyle osób chce wjechać na górę Bo każdy chce wziąć udział w urodzinowej imprezie Jakby państwo byli na dole To jest ostatni moment, żeby się ustawić Tą kolejeczkę do nas i wjechać Także na mhm. szczytka sprawego Jak urodziny, to urodziny, mój drogi Pewnie, że tak, urodziny radiowej jedynki Szanowni państwo, setka stuknie nam w sobotę, 18 kwietnia A my z takim pytaniem do słuchaczy 100 lat to dużo? Wydaje mi się, że zależy. 100 lat, nie wiem, w y, geografii to będzie mało, ale jeżeli chodzi o sklep czy radio, uważam, że to będzie już trochę więcej. No to jest bardzo dużo, no bo z perspektywy życia takiego przeciętnego człowieka to tyle nie żyjemy. Jak się żyje 80 lat, to jest długo, z czego tych pierwszych się nie pamięta, bo to dzieciństwo. Przez 100 lat się zmienia mnóstwo pokoleń, kompletnie się zmienia rzeczywistość. 100 lat temu do Polska była nieporównywalnie innym krajem, w ogóle świat był nieporównywalnie innym miejscem. Więc bardzo dużo. Ojejku, chyba dużo. No tak jak sobie człowiek pomyśli o codziennym życiu i o tej perspektywie, jakby ile trwa jeden dzień, a sto lat, no to wydaje mi się, że jest to bardzo dużo. To 100 lat, no to ile? Z trzy pokolenia, także... Szybka matematyka. Tak, no, ja uważam, że sto lat to dużo. Powiedziałbym, że to zależy wszystko od perspektywy właśnie. I jak się patrzy z perspektywy człowieka, to to jest bardzo długi okres, ale jak już się Patryku, no no. ja chciałem tylko tak. jedną żeby powiedzieć, szczerze, pamiętasz jak patrzyliśmy na pierwszego zjeżdżającego darciarza? Jak on się tam pięknie wywalił te paręset metrów <laughs> bliżej, jak zaczął... Także tak, tak, to różnie bywa. Romku, ja to, ale to, wiesz, jaka, wiesz jaka Panowie jaka sobie jest pogadają jest, po godzinie Romku, dziewiątej. Panowie wiesz, sobie jest, pogadają... No, stara góralska <laughs> jak prawda, to przewrócić. tak na koniec, Jak się nie wywrócić, to się nie nauczysz. Patryk Aj. Michalski, Roman Jarek, Szanowni Państwo, już po godzinie dziewiątej z Kasprowego na Giewont policzyłem. 6 kilometrów, czyli jakieś trzy godziny. Yy, zaraz, ale dlaczego Giewont? Cię. Święta chwila kurwa, kurwa, święci się. się Święta moją na koszuli kurwa, kurwa, jestem ja, kurwa, Prawidłowa odpowiedź to śpiący rycerz, czyli Giewon. Rozumiem jest Giewon, czyli śpiący rycerz. Wszystko się zgadza, szanowni państwo. No, to ja państwo zostawiam w dobrych rękach. Andrzeju, tutaj będzie... Tak, Andrzej tutaj, a oni tam. Czyli cztery pory roku i wyjątkowe wydanie specjalne, wydanie czterech pory roku prosto z Kasprowego. I Trybunie Tutki będą na żywo. Tak właśnie się świętuje w radiowej jedynce. Do usłyszenia, do jutra. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Kolejna noc, a ja nie potrafię zasnąć Ostatnio tak już mam Gdy jestem tu sam Ciebie mi brać Wstaję zmęczony patrząc jak się budzi miasto I co mi po tym gdy jestem w sam? Ciebie mi brak. Wciąż nie mogę spać. Oh. Muszę cię zobaczyć. Czuję ciągły głód. To elektryzuje zwala z nóg. Jestem pewien, tego chciałem na pewno tak. Zapalasz mnie jak w ciemnym kącie światło. A wiem, że tego ja nie zrobiłbym sam Nie miałbym szans Już nawet inni widzą, że to mnie dopadło Że inną aurę mam Gdy ciebie mi brak Nie chcę być sam To na pewno wiem Chciałbym wytłumaczyć Ale nie da się Co się ze mną dzieje Czemu wciąż nie mogę spać oh. Muszę Cię zobaczyć Czuję ciągły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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Trzy osoby zostały ranne w wypadku ciężarówki i busa na drodze krajowej nr 78 w województwie śląskim. Chodzi o odcinek pomiędzy Siewierzem a Tarnowskimi Górami i okolice miejscowości Świerklaniec. Na kilometrze 85 droga jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. Przed godziną 6, a zatem ponad 3 godziny temu na ekspresowej trójce w województwie lubuskim doszło do zderzenia auta osobowego i busa. Dokładnie pomiędzy węzłami Gorzów w Wielkopolski Północ, a Gorzów w Wielkopolski Zachód. Na kilometrze 83 zablokowany jest jeden pas w stronę Zielonej Góry. Zakorkowane są trasy na Mazowszu, chociażby ekspresowa ósemka w Warszawie, północno obwodnica, zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białego Stoku, ale podobnie jest w przeciwną stronę, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Coraz większy ruch obserwujemy też na S2, niedaleko węzła Opacz i węzła Warszawa Lotnisko, a także na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowym oraz nieco dalej na odcinku Jabłonna Stolica. Zakorkowana jest trasa ekspresowa S6 na Pomorzu pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk-Południe. Podobnie sąsiednia krajowa 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także yy, spory ruch obserwujemy na obwodnicy Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port w kierunku Elbląga. 22 513 11 11 to nasz numer.